Cena ósma. Julia Siewiczowa, Zbyszko. Julia chwilę się waha, potem podchodzi do drzwi Zbyszka. Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No wejdź ży tu. Trudno, żebym ja do Ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. Zbyszko we drzwiach. Właściwie czego chcesz? — Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo Twego obchodzenia się ze mną. Mi się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. — Chodź no tu. — Nie ciska się, przecież o wszystkim można podyskutować. Zbyszko wchodząc do pokoju. — Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. — Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. — Owszem. Skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale... No, odmówiłam. Czemu? Mam męża i... A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? Ach, czekaj. Coś Hankom trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stancję ją oddasz? – Boże, drogi, takie Emiliu to ostatnia zgnilizna i rozpusta, a przy takich instynktach do dnia ślubu może na pensję, ale wątpię, że wezmą, a potem… to są wszystko drwiny. – Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku? Cóż więc zrobisz? Zbyszko chodzi po pokoju i milczy. Julia siewiczowa patrzy za nim. Naturalnie już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Gwiżdżę na świat. Masz rację. I ja także. Ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt. Naturalnie. Tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Zbyszko milczy. Ty to rozwiniesz. Więc z moralnej strony nie ma obawy. Tylko materialna. Mam ją w pięcie. Tak się mówi. Ale ty masz pensji 60 złotych reńskich. I prócz tego masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego wetroje to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No ale i to... A ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nie swoich. Zbyszko siada na fotelu. Tak będzie jak powiedziałem. Tak, ale głównie o te pieniądze, bo niby z czego żyć. Wieczorami możesz pisać, Mój mąż ci da jakie kawałki do odrabiania w domu, ale i to daj ty mi spokój. Bądźmy logiczni. Mieszkanie? Już jeden pokój z kuchnią, dwadzieścia trzydzieści. Na życie? Gulden. Co jest nędzą? Ale skoro się kochacie? To już cała pensja. A gdzież reszta? Będę robił długi. Mamcia ogłosi, nikt centa nie da. A rodzice jeszcze żyć mogą i trzydzieści lat? Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo. No ale... Daj ty mi spokój. Boże drogi, gdyby to można tak życiu powiedzieć, daj mi spokój. Ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Podchodzi do niego i siada na poręcze fotela. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Ty żałujesz tego, co zrobił? Puść mnie. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej jako głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, to, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i, i wziąłeś się za bary. Szamotałeś, pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę, nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Spieszko milczy. – Aha, aha, nawet nie odpowiadasz. – Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc mogła, a cóż dopiero całe takie życie? – Ach ty, ach ty. – Cóż ja? – Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt. – Tak, bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. – To jest szczyt mądrości. – Walczyć? – Don Kiszot śmieszny. Zresztą, sam powiedziałeś, wyciągniemy kopyta. Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj. To na nic, wiesz sam. Zresztą, co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha, dała ci życie. Ha, ha, ja się na świat nie prosił. To komunał, wychowała cię, według niej najlepiej. Najlepiej. To zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej, wszystko to zrobiła przez miłość do ciebie. I teraz ona płacze, Zbyszku. Ona płacze. E. Nie, e. To jest matka. Zbyszko siada na fotelu zgnębiony. Siewiczowa podchodzi. No i co będzie, Zbyszko? Zbyszko milczy. No, no. Jest jeszcze czas. Nie, nie. Takie rzeczy przycina się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz, odetchniesz, jak z tym skończysz. Zbyszko cicho. Ale jak? Już my na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz? A mówiłeś, że ci o świat nie chodzi. Chwila milczenia. Zbyszko milczy. I przeprosisz matkę? Za co? Zrób to. Obraziłeś się bardzo. Ona chora, ona biedna. Biegnie do drzwi. Ciociu! Ale! Krzywda się jej nie stanie. Proszę cię, już ja w tym będę. Ciociu!